Kazik, Staszewski, więc przeczytałem już całą, bardzo fajną, zajebista, ale błędów od cholery musimy przyciąć po prostu jeszcze na dłuższe posiedzenie i porobić korekty, ale super, naprawdę super, cześć.